nikomu. To tajemnica. Wróżenie z fusów. 14 grudzień 2010. Hmm. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o horoskopach. A mianowicie... Yy, tak, dzisiaj słychałam jak dziewczynki w podstawówce dyskutowały na temat przyczynanego w gazecie horoskopu i sobie stwierdziłam, że a co, też sobie zobaczę, ale na stronach internetowych i ogólną charakterystykę, że tak powiem. Zaczęłam od charakterystyki mojego znaku zodiaku. I sobie tutaj wydrukowałam pomocę, które mam zamiar skomentować. Jestem znakiem zodiaku baranem. Bardziej myślę owieczką, jagniątkiem, owieczką. No, i teraz się podzielę z wami tym, co znalazłam. Baran kocha wolność i przyjmie każde wyzwanie. Mm, owszem, wolność tak, wyzwanie nie każde. Robi się niecierpliwy, jeśli jego pomysły nie dochodzą do skutku natychmiast, lub kiedy efekty jego działań nie są takie jak przewidywane. Fakt. Bardzo niechętnie stosuje się do sugestii innych osób, szczególnie wtedy, gdy wydają mu się bezsensowne. To prawda. Są to osoby charakteryzujące się ogromną energią. i nadmiar często przeradza się w agresję. Nie powiedziałabym, że często, ale faktycznie bywam takim, tak, takim niedobrym, wstrętnym barankiem, wściekłą owieczką i, i w ogóle tak czarną owcą. Są odważnymi liderami i okazują dużą troskę i uwagę tym, którzy za nimi podążają. Jednocześnie trudno spotkać barana, który podąża za kimś innym. Jeśli już tak się zdarzy, to jest on osobą sprawiającą sporo kłopotów. Nie wiem, nie, nie, nie miałam nigdy problemów z pracą w grupie, kiedy, nawet kiedy nie byłam liderem tej grupy, tylko razem jakiś projekt robiliśmy, więc tu się nie zgodzę. Część baranów to egocentrycy. Wierzą, że ich punkt widzenia jest zawsze właściwy i każdy to myśli niż oni. I każdy, kto myśli inaczej niż oni się myli. I tu z pokorą muszę przyznać, że tak bywa. Niestety. Wyjdzie jaka cholera za mnie, kurde. Ponieważ są otwarci i szczerze, łatwo otaczają się pełnymi energii i dobrze ułożonymi przyjaciółmi. Mają problemy, gdy trzeba pójść na kompromis. No, czasami tak bywa. Nieumiejętność ustępowania prowadzi niejednokrotnie do naruszenia więzów przyjaźni. Barany dobrze się sprawdzają w następujących zawodach. Sportowiec no, kiedyś tam tak faktycznie, ale obecnie nie. Inżynier? Nie. Lekarz? Nie. Podróżnik? Może. Żołnierz? O tak. Być taką panią porucznik, czy jakąś tam oficer, czy kimś tam i takie muszter prowadzić i tam ich ten strofować? O tak. Marynarz? Niekoniecznie. Teraz także mam niby skłonności do migren i niestrawności. Do migren miałam kiedyś, obecnie czasami się zdarza ból głowy. Żywiał ogień. Planeta Mars. A czemu nie Wenus? Kurde, no. Marsz taki męski. W ogóle mój znak z jest męski, zauważyłam. Dużo tych takich właśnie typowo facetowatych. Hmm, yy, hamstwo. Szczęśliwy kolor czerwony. No nie bardzo. Czerwony tak średnio mi się podoba, a w czerwonym wygląda jak burak. Kierunek wschód. No super, wiem, że mój kierunek to wschód. Wow, czyli powinnam zamieszkać na wschodzie. Hmm. Szczęśliwy kamień, diament i rubin. Szczęśliwe liczby 1-9. Ani jedynka, ani dziewiątkę nie przyniosły nic dobrego w życiu. Dzień tygodnia wtorek. Jasne, niech się smokną po togon. Wtorków nie lubię. Metal żelazo. Czyli co? Powinnam złomiarzem chyba zostać. Złomiarzem marynarzem, który pływa po morzach i zbiera złomo. <grych> Dobra, co tu jest dalej? Aktywność i odwaga to główne cechy osób urodzonych pod znakiem barana. No i tu jest znowu, że tak, że planeta Mars i że, Korea, że kojarzona jest z greckim bogiem wojny i że urodzone, osoby urodzone pod znakiem barana to osoby silne i energiczne z trudem poddają się władaniu autorytetu, cenią wolność i indywidualność, to, to już mówiłam o tym, są optymistami i potrafią się bawić. Ja jestem optymistką, kiedyś byłam. Obecnie jestem bardziej pod, do pesymizmu, a może do realizm albo po prostu życie mi tak kształtowało. Albo mam ten optymist, gdzieś tam schowany i się maskuje ładnie tak, a propos tego żołnierza. Aktywne i przedsiębiorcze barany to osoby niezastąpione wszędzie tam, gdzie trzeba wykazać się odwagą oraz zdecydowaniem. Nieprawda, czasami z prostej decyzji nie mogę podjąć. Ich energia czyni możliwym każde przedsięwzięcie, a zapał przekonuje najbardziej niezdecydowanych. Czasami jednak barany najpierw zaczynają działać, a dopiero później zastanawiają się nad skutkami swoich poczynań. Fakt, zdarza mi się tak robić. Yy, długotrwałe planowanie i trudne strategie nie są mocną stroną baranów, są one raczej wojownikami niż dyplomatami. Największą wadą baranów bywa niecierpliwość. Tak, jestem niecierpliwa, każdy to na pewno już dąży zauważyć. Eee, przedstawiciele tego znaku pragną natychmiast realizować swoje marzenia i z trudem decydują się na czekanie czy kompromis. Znowu do powtarzania. Jeśli nauczą się cierpliwości, będą w stanie pokonać wszelkie życiowe przeszkody. Dobra, będę się uczyć cierpliwości, tylko jak? No ale co, hoduję kaktusy, to się, to się uczy cierpliwości. Czekam, zanim wyrośnie. Po czterech latach rośnie centymetr, czy tam ileś, więc no. Marane nie potrafią ukrywać swoich uczuć, są szczere i otwarte. Czasami jednak niechcące ranią innych, nie potrafią bowiem kłamać lub przyznawać innym racji jedynie dla świętego spokoju. O nie, trochę dyplomacji wam nie jest i tu się nie zgodzę. Zapytane szczerze przedstawiają swoje sądy, nie liczą się przy tym z opiniami innych osób czy społecznymi konwen konwencjami. To też nieprawda, bo ja nawet z racji swojego zawodu tak się... Nie, nie bawić się, tak to do mnie nie pasuje. Co się wytnie, czy co tam... No, dalej. Nie lubią się też długo gniewać. Często pierwsze wyciągają rękę na zgodę. Fakt, faktu Łatwo się wkurzam. Szybko działam tak spontanicznie, tak, czyli zrobię coś zanim pomyślę, ale później szybko mi przychodzi i jestem gotowa do tego, żeby zażegnać konflikty. Tak, mężczyźni jak i kobiety spod znaku, spod tego znaku kochają sport i aktywność fizyczną. To ja jestem jakiś chyba wyjątek. Ruchy świetne zapewniają baranom właściwy odpoczynek, a także czynią je spokojniejszymi i łagodniejszymi. A propos aktywności fizycznej, to rozumiem, że jeżeli, jeżeli seks można zaliczyć do aktywności fizycznej i sportu, to, to tak, to, to się na to pisze. Dla barana najkorzystniejszym dniem tygodnia jest storek. Znowu ten storek. Kolor czerwony, liczba 9. L. Odpowiednie kamienie, tak? diamant rubin. O, i są podane znaki zodiaku, które niby do mnie pasują. Lew strzelec i bliźnięta. Hmm. Barany kochają szczerze i bardzo mocno, ale często zmieniają obiekty swych uczuć. Są odważne i łatwo pokonują nieśmiałość. Bywają bardzo kochliwe. Flirt i pierwsze zauroczenie to ich żywioł. Nęci je tajemnica i niebezpieczeństwo. O! Panowie spod tego znaku z ochotą pokonują przeszkody i rywali w drodze do serca ukochanej. Panie nie wahają się uczynić pierwszego kroku. Oczekują jednak od partnera troski i prawdziwego zaangażowania. No, poniekąd, to owszem... Aby mile spędzać czas z przedstawicielem znaku barana, najlepiej dzielić z nim pasję lub hobby. Uprawiać sport, wspólnie wyjeżdżać. Barany nie cierpią nudy. Tu się zgodzę. Pod ich wpływem bez wahania zapomną o obietnicach i poszukają nowej przygody. Hmm, przemilczał. Charakterystyka znaku. Znowu, kolejna. Pierwsza dekada znaku to nie ja. Bo to jest... O właśnie, bo też od dekady przecież zależy natężenie tych wszystkich różnych takich dziwnych. Właśnie, czyli tak. Pierwsza dekada znaku to najbardziej wojowniczy, stuprocentowy baran, agresywny, przebojowy, odważny To nie ja. Ha, trochę mi lżyło. Druga dekada to połączenie cech barana i lwa, który jest mniej impulsywny, serdeczny, otwarty, szlachetny. To nie ja. Trzecia dekada, to ja. To w połowie baran i strzelec przewidujący i analizujący sytuację lubi podróże, łagodny i refleksyjny. Hmm, tak nie do końca. Ja myślę, że jestem między drugą i trzecią dekadą gdzieś tak naprawdę. Dobra, jak kochać barana? O! Nie należy czynić mu zbędnych deklaracji, bo traci instynkt zdobywcy i przestaje się tobą interesować. Hmm, eee, że co, że niby mamy ma udawać, że mi nie lumi? Czy coś? Jak z nim rozmawiać? Jasno, bez owijania w bawełnę, śmiało patrząc mu w oczy. Tak, z tym się zgodzę. Ceni siłę i zdecydowanie. Jak go rozszyfrować? Obserwując gesty. Mówi szybko i gestykuluje. Warto zwrócić uwagę na wyraz twarzy. O, to się zgadza. Ona, jak ją zdobyć, lubi czułość i okazywanie dowodów miłości, marzy o supermenie, pragnie wyłączności i nie znosi fałszu ani zdrady, doceni cięty język i zjadliwy dowcip. Dobrze jest trochę udawać na początku zimnego drania, tajemniczego i niezainteresowanego, a pokazać się nawet w otoczeniu innych dziewczyn. Wtedy zapoluje, a kiedy już jest, nie wolno nią rządzić i jej ograniczać. Ła, wow. trochę, no tak, myślę, że tak 90% z tego się zgadza. Kurczę, no. Może jednak coś tu jest w tych horoskopach. No, hmm. z kim najlepiej czuje się pani baran, czyli ja. Bardzo dobrze z baranem. Hmm. Dobrze z bykiem, rakiem i lwem. Obojętnie z bliźniętami, panną, skorpionem i wodnikiem. Źle z wagą, strzelcem, koziorożcem i rybami. No to panowie, tak? Ci z tego waga strzelec rożyc i ryby, to tak? Dziękuję. Możecie już przestać słuchać mojego audiobloga. <grym> no jak sobie myślę. Nie, no coś w tym faktycznie jest. Może tam to, w jakim miesiącu się urodzimy, ma jednak jakiś wpływ na to, jak jesteśmy. Panoś też imię ma wpływ. No ciekawe, bardzo ciekawe. Ale jak mówiłam, wydaje mi się, że baran to jest taki właśnie męski znak bardziej. Chociaż nie jestem z pierwszej dekady, więc nie jest tak źle. No, a jeśli chodzi o tą życiową cyfrę, czy cyfrę życia, liczbę życia, czy jak to tam nazwać, czyli to, co się oblicza z daty urodzin, taka cwerka powstaje i o niej coś jest napisane, też sobie sprawdziłam, jestem piątką. Teraz zobaczmy, jak się uzupełnia mój baran, znaczy maja owca z piątką. Piątka to osoba wybredna i wymagająca. Jesteś niespokojnym duchem, kochasz zmiany i podróże. Umiesz cieszyć się życiem i korzystać z jego uroków. Lubisz angażować się w sprawy innych. Ej, nie jesteś dobrym słuchaczem. To się nie zgadza, naprawdę się nie zgadza. Możesz pracować jako dziennikarz, mogłabym. Fotograf, o tak, sprzedawca. Butów, kurde. Piątka to osoba niekonwencjonalna, ciekawa życia, dynamiczna i żywiołowa. Bywa nerwowa i wybuchowa. To się zgadza. No i teraz tak, taka piątka. Nie dość, że jestem baranem, to jeszcze jestem piątką. Czyli jedno postyca drugie, czyli jestem taka tak, chodząca bomba zegarowa, taki huragan, kat, huragan Katrina yy, z atomówką w środku, tak? Boże. Miłość. Zaborczość, oddanie, zazdrość. Uuu, ale ja nie jestem jakoś chorobliwie zazdrosna. Nie, nie nie chcę mieć drugiej osoby na wyłączność, bo by mnie zanudziła. Szczęśliwe liczby: 5, 14, 23. Nic mi nie podchodzi. Twoje kolory, seledynowy, kremowy. O, Fu, W ogóle, jak sobie wyobraziłam te dwa kolory razem, to jakoś tak mi się niedobrze zrobiło. Kamienie, brylant. Najlepszy partner dla mnie to ktoś, kto jest siódemką. Słucham, kto jest siódemką. I teraz drugi też opis piątki. Że tak, właśnie, to znowu, że piątki to osoby zmienne i niepokorne. Kochają zmiany i nowe wyzwania. Zawsze dążą do niezależności i wolności w wyrażaniu swoich przekonań. Żyją z dnia na dzień. Dla nich plany, rutyna i monotonia. Mają duszę rewolucjonistów. Nie obawiają się odrzucać starych poglądów i metod postępowania. Niezależność jest ich główną cechą. Często zmieniają zdanie lub nastrój, lub podejmują decyzje pod wpływem chwili. I to się wszystko zgadza, kurde. Jakieś takie to podejrzane, zaczyna mi to przerażać powoli. W życiu kierują się swoiście pojętą logiką i naginają fakty do swoich potrzeb. Łatwo przystosowują się do zmieniających się okoliczności. Uwielbiają przygody i podróże. Uczą się bardzo szybko, cechuje je niezmordowana ciekawość. No. Problemem piątek jest brak koncentracji i zbytnie rozpraszanie życiowej energii. Potrafią też bez skrupułów wykorzystać innych dla realizacji swych planów. Z tym się nie zgodzę. Mimo tego mają wielu znajomych i dobrze dają sobie radę. W każdym towarzystwie. Są czułe na piękno i sztukę. Interesują się duchową stroną egzystencji. Cechuje jej wrodzone poczucie humoru i umiejętność zjednywania sobie przyjaciół. Hmm. hmm. No i tak, tak, trzy czwarte tego wszystkiego. Tych owieczków i tych piątków. No tak do mnie pasuje. No i... Tak, polecam Wam, zróbcie sobie poszukajcie jakichś takich opisów, właśnie charakterystyki, znaki Socjaku i numerologii. Sprawdźcie, co tam Wam wyjdzie. Dajcie znać, czy się sprawdziło, czy nie. A może tak nie do końca, a może w 100%. No, ja się dowiedziałam, czegoś się sobie. W każdym razie znaczy to, co wiedziałam, to ktoś ładnie w słowa. Chociaż, no, mówię, niektóre rzeczy to tak trochę przeginka. Pewnie to tak naprawdę zależy od tego, na przykład czy ma się rodzeństwo, czy nie, bo naszą właśnie na przykład też to kształtuje. Ja jestem jedynaczką, co na pewno już wiele osób zauważyła, a może już o tym mówiłam, ale nie pamiętam. No. Oj, jakby się zgadzało to, że szybko mówię. I gestykuluję. Chociaż już nie, bo kiedyś za bardzo łapami machałam. Hmm. No. Ktoś tam mi napisał, że to ja bym w komentarzu, żebym tam rapować mogła, czy coś. Tak, jak ja wam kiedyś zarapuję... <śmiech> nie, napiszę ja sobie kiedyś jakiś tekst i będę tam... Że jestem ziomuś, nad ziomuś, lecz do pracy chodzić muszę. Jo, yo, yo, mam styla. Je, yeah, je, yeah. choć maleńki. Nie, maleńki za gdzieś nie zabrzmiało. To się <śmiech> nie, nie może być choć maleńki. No i nieważne tam. No, kiedyś tam zrobię coś takiego. Serio, serio. Yy, no i chciałam jeszcze powiedzieć, że chyba sobie jeszcze poszukam o tych znakach z diaku chińskich i jeszcze jest kwiatowy, i jeszcze jest y, drzewny, czy jakiś tam i coś tam jeszcze, to chyba sobie to przeczytam i zobaczę, czy też się tak zgadza, czy się nie zgadza. Może też o tym powiem następnym razem, albo i kiedy indziej jeszcze tam kiedyś. No, w ogóle to już mój ekspres doszedł, znaczy nie mam go tu fizycznie osobiście, tylko do mojej rodzicielki. I już jest, i, i nie. No i się nie mogę doczekać, kiedy sobie taką kawę zrobię i się tylko wkurzę, jak się okaże, że to jest niedobre, ale ponoć dobre, bo tam ktoś miał i mówił, że dobre i w związku z tym, że dobre, to, to... mam nadzieję, że nie popsuję, bo mam też takie tendencje, no a w ogóle to jestem zła trochę na Allegro, zwłaszcza jak ja, za, jak ja kupuję na dwóch aukcjach, jak ktoś mi płaca za przesyłkę za dwie aukcje i ktoś mi przesyła tylko z innej aukcji, to powiem wrrr i zwłaszcza jeżeli nam szuka coś, ma to być herbata i ma być taka fajna, niby ja sobie ją wyobrażam, a to jest w jakimś worku jakieś takie coś, co wygląda jak hasz i śmierć dziwnie, a może to jest hasz, kurczę, nie, to nie jest, no w każdym razie ten, tak się zawiozłam trochę i, i miało to być prezent i muszę coś innego wymyślać teraz, kurczę, i nie wiem co, bo nie mam kiedyś do sklepu, ale może w piątek pójdę bo tak myślę, że o 13 skończę pracę. No i dzisiaj w ogóle słyszałam super komplenty, że wyglądam jak pół dupy za krzaka. Znaczy w sensie, że kiepsko. Hmm, chociaż lepiej się czuję. Tylko zawsze z gorączkę mam. I, I za każdym razem jak kicham, to znaczy jak mi z nosa leci, to z krwią. Ale tak ogólnie to nie jest tak źle. I gardło tak już mnie nie boli. Tylko czasem czasu czas, czas, kaszle jak stary gruźdik. I cóż jeszcze. I dzisiaj mi głowa bolała. Tak, to to migreny pewnie przez lata. dlatego, że się urodziłam w kwietniu. Trzeba było się urodzić w innym miesiącu. No, tak sobie właśnie myślę. Eee, I co jeszcze ja mogę powiedzieć? To, że mam być dzisiaj minus 20 stopni w nocy. Mam nadzieję, że mi samochód nie przymarznie do podłoża i nie będę musiała wycinać albo coś. No. I, i w ogóle to. W ogóle to była mi dzisiaj w sklepie nawet, nie? Super. Ale do czego zmierzam? Byłam w sklepie i jest taki jeden sklep, do którego czasami zaglądam i tam jest zawsze taka jedna pani, taka młoda, ładna dziewczyna. naprawdę fajna, taka czarnolka i w ogóle. I ona jest zawsze wypita. To jest taka zatacza nawet. I tak się zastanawiam, kto takiego pracownika zatrudnia, chyba że jej płaci alkoholem, albo może to jest jej sklep, nie wiem. Ale w każdym razie tak szkoda mi tej dziewczyny trochę i chyba proszę tam chodzić, bo zawsze później się czuję taka, taka b. Już nic z tym nie zrobię. No bo co powiem ej kobieta czemu pijesz? Albo ej, nie pij w pracy czy coś. Nie no tak nie można nie. No. I co jeszcze? I jechałam dzisiaj 40 na godzinę i myślałam że nie dojadę z prac do domu. Rzucało samochodem i w ogóle nawet ciężarówki wolno jechały. I nawaliły światło na skrzyżowaniu. I był pan policjant i miał taki fajny patyczek i nie mał. I dzięki temu stałem krócej w korku niż zawsze. Więc może to nie jest taki sposób, żeby tak naprawdę zlikwidować światło i żeby stał pan policjant. Ha. I już mi zaschło w gardle i mówię pewnie za dużo i wiele rzeczy niepotrzebnie. Więc zakończę na dzisiaj. Jutro czy coś nagram, nie wiem czy coś nagram, bo jutro muszę dostać dłużej w pracy, więc nie wiem o której wrócę. A jeżeli będą takie warunki atmosferyczne, będzie znowu walić śniegu, śniegiem i będzie się samochód zapadał. Pod, na tym śniegu i będzie ciemno i w ogóle to wrócę pewnie umordowana i trzymajcie dzieciuki żebym bezpiecznie jutro dotarła i do pracy wróciła z pracy I, i to wszystko na dzisiaj i pozdrawiam y, tam anonimowego kimkolwiek jest i Janusza pozdrawiam też o i pozdrawiam Sławka i pozdrawiam Truksa tak to chyba było i w ogóle i, i kogucika i wszystkich wszystkich którzy tam komentują. Jak o kimś zapomniałam, to przepraszam. Muszę na następnym razem zrobić listę. Eee, no. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że że w tle sobie leci Red Hot czyli Peppers. Cały czas. Takie różne pioseneczki. Pewnie tego nie słychać, ale co tam. I to by było na wszystko. Na wszystko. Na dzisiaj wszystko. Tak jestem już zmęczona. Powinna wypić kawę, ale czekam z tym na swój cudowny ekspres do świąt. Nie no, chorobatę sobie zrobię na kawę za późno. Jest godzina prawie dziewiętnasta, więc odpuszczę sobie kawę. Do usłyszenia.